Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 16. Ewelina Kamińska. Dzień dobry. Na początek pytamy o regulację rynku kryptowalut. Powiemy, dlaczego temat wraca, sprawdzimy też, jakie pomysły mają politycy. Kolejne ostrzeżenie Trumpa dla Iranu. Prezydent USA grozi całkowitym zniszczeniem cywilizacji jeszcze tej nocy. Będzie też o misji Artemis 2. Załoga zobaczyła ciemną stronę księżyca, poleciała dalej niż ktokolwiek wcześniej i obrała kurs powrotny na ziemię. Suma wydarzeń na początek jednak spektakularna akcja policji w Warszawie i pierwsze konkrety. Przypomnijmy nad rondem Radosława latał rano policyjny Black Hawk, z którego uzbrojeni funkcjonariusze wchodzili na dach jednego z wieżowców. W akcji brał udział centralny pododdział kontrterrorystyczny BOA. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński w trzech różnych miejscach, w tym w Warszawie, służby zatrzymały łącznie 11 osób. Wiadomo, że chodzi o nielegalne produkty lecznicze i substancje stosowane w sportie. W Więcej policja jednak nie zdradza. Jak wyglądają takie akcje, co dzieje się wcześniej i jaki moment jest najlepszy na uderzenie? Na te pytania na naszej antenie odpowiadała emerytowana major, kontrwywiadu wywiadu ABW, Anna Grabowska-siwiec. Jak mówiła, kluczowe były działania operacyjne. A pamiętajmy, że działania operacyjne muszą odbywać się w tajemnicy i muszą odbywać się w ciszy. No to jest taki finał spektakularny, on rzeczywiście jest widoczny. Najwyraźniej w inny sposób nie można było tego zrobić. Natomiast to, jaki zostanie wybrany moment, która godzina, te słynne godziny 6 rano wchodzenia prawda, policjantów mm. czy, czy służb, zazwyczaj są uzasadnione tym, co policja wcześniej zebrała, jakie informacje. Polskim służbom należą się brawa, dodawała była agentka kontrwywiadu. Należy się cieszyć, że polska policja ma takie możliwości. Mamy elitarne oddziały bo które tutaj w tej operacji wystąpiły. Centralny pododdział kontrterrorystyczny policji to jedna z najbardziej elitarnych jednostek tego rodzaju w naszym kraju. Więc ona działała zgodnie z tym, jakie dostała polecenia od tych, którzy rozpracowanie tej grupy przestępczej prowadziła. Funkcjonariuszom więc gratulujemy i czekamy na kolejne szczegóły akcji. Wraca temat regulacji rynku kryptowalut. To po doniesieniach portali Money.pl i Wirtualnej Polski na temat Zonda Krypto. Według dziennikarzy tych portali największa polska giełda kryptowalut może mieć kłopoty z płynnością. a Mowa o spadku rezerw bitcoinów giełdy o 99%. Prezes Zonda Krypto Przemysław Kral odpiera te zarzuty. Zapewnia, że zarządzana przez niego firma jest stabilnym, wypłacalnym i bezpiecznym podmiotem. Sprawa wywołała jednak lawinę politycznych komentarzy. Rządzący wskazują, że brak odpowiednich regulacji zwiększa zagrożenia dla inwestorów. Ustawy regulujące kryptowaluty dwukrotnie spotkały się z wetem prezydenta. Tym tematem zajmuje się nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co usłyszałeś od polityków, z którymi rozmawiałeś? Politycy koalicji rządowej są zaniepokojeni tymi doniesieniami medialnymi. Na sejmowych korytarzach można usłyszeć m.in., że ta sprawa pokazuje, jak potrzebne jest uregulowanie sytuacji na rynku kryptowalut. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej, Dorota Łoboda, przypomina, że do tej pory nie udało się tego dokonać z powodu decyzji prezydenta. Powinniśmy uregulować ten rynek. Ustawa, którą przyjęliśmy w Sejmie i którą zawetował pan prezydent, dawała nadzór nad rynkiem kryptowalut i pozwalałaby na szybsze reagowanie w sytuacji, w której ten rynek by się chwiał. Podobnie uważa Andrzej Szejna z Nowej Lewicy. W jego ocenie z powodu działań opozycji, ale i prezydenta klienci rynku kryptowalut nie są dziś należycie chronieni. Wina jest oczywiście... Między innymi braku odpowiedniego systemu nadzoru, który chcieliśmy wprowadzić w Polsce. No ale pan prezydent Karol Nawrocki postanowił zawetować e, ustawę regulującą rynek kryptowalut w Polsce. Ale poseł, ale poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmk odpowiada, że zawetowana ustawa w żaden sposób nie objęłaby spółki, o której mówi publikacja wirtualnej Polski. Nawet gdyby ta ustawa była, w żaden sposób nie mogłaby jej dotyczyć. W związku z tym to są po prostu brednie. Ci ludzie, którzy to mówią o, zwyczajnie się ośmieszają. No ale rozumiem, że to służy jakiemuś celowi politycznemu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz dodaje, że jeśli kogoś można winić za brak odpowiednich regulacji na rynku kryptowalut, to polityków obecnej koalicji rządowej. Rządzący mieli czas, żeby europejskie rozporządzenie Mika wdrożyć w roku 2024. Nie zrobili tego. Ta ustawa została wprowadzona z dużym opóźnieniem, była nadregulacją i w żaden sposób nie dotyczyła takich podmiotów jak chociażby ten, o którym jest teraz głośno. Więc radziłbym rządzącym dobrze przygotować ustawę. I jak dodaję, uwzględnić w tej ustawie uwagi prezydenta, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda odpowiada, że nawet jeśli ta ustawa, którą zawetował pan prezydent nie dotyczyłaby spółki, o której teraz jest głośno, to i tak warto byłoby ją w końcu uchwalić. Chodzi o inne giełdy, chodzi też o pokazanie problemu, o rozpoczęcie poważnej debaty na temat rynku kryptoaktywów. Tutaj pan prezydent nie okazał się partnerem, tymczasem Polki i Polacy mogą być oszukiwani i państwo nie może stać bezczynnie. Nawet jeżeli regulacja nie jest doskonała i ktoś ucieka za granicę, to nie oznacza, że mamy bezczynnie się temu przyglądać. Zdaniem Ryszarda Petru z klubu Centrum potrzebna jest ta regulacja dotycząca rynku kryptowalut, choć jednocześnie ten politykę zaznacza, że ta przygotowana przez rząd też nie była idealna. Źle się dzieje, że mamy te weta Nawrockiego, a z drugiej strony faktem jest, że przeregulowana ustawa o kryptowalutach nie rozwiąże nam problemu. Ale bez wątpienia ja myślę, że lepiej, czuł, gdyby regulacja była. Niemniej być może te rządowe regulacje były zbyt daleko idące, bo przeregulowany rynek powoduje, że też znowu te firmy będą rejestrowane gdzie indziej, poza Polską. Czy w związku z tym będzie kolejna, trzecia już próba uchwalenia tej ustawy? Dwie poprzednie, przypomnę, zawetował prezydent Karol Nawrocki. Jak słychać, jak wynika z rozmów z politykami, z posłami koalicji rządowej, nie można wykluczyć takiego scenariusza, więc scenariusza, w którym rząd po raz trzeci spróbuje uchwalić ustawę dotyczącą rynku kryptowalut właśnie tu w polskim Sejmie. Co z regulacją rynku kryptoaktywów? O to w Sejmie pytał Michał Fabisiak. Dziękujemy za relację. A to nie jedyny temat, który rozgrzewa sejmowe korytarze. W najbliższych dniach możemy poznać plan B rządu w sprawie nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od dwóch osób. Pozostałych czworo wciąż czeka. Co zrobi rząd? Rozwiązań jest kilka, mówi Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej. Jednym z nich jest złożenie oczywiście ślubowania i przekazanie oświadczenia w formie spisu notarialnego prezydentowi i to zanim wielu wyczerpuje tak naprawdę znamiona, aby stać się sędzią Trybunału. Drugi to oczywiście jest złożenie ślubowania przed notariuszem, ale także w obecności połączonych ISP Sejmu i Senatu. Prezydent powinien przyjąć od wszystkich sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego ślubowanie. Tak uważa Michał Nieznański z Konfederacji. Jak dodaje, bez tego Karol Nawrocki pogłębia chaos w wymiarze sprawiedliwości. Prezydent stwierdził, że są to sędziowie wybrani wadliwie i niestety wpisał się w ten spór między Platformą a PiSem. Nawet jeśli są wybrani wadliwie, a to jest stwierdzenie, takie słowo klucz, które używa Platforma Obywatelska do neosędziów, to dalej powinniśmy uważać ich za normalnie wybranych sędziów i powinni w tym Trybunale zasiadać. To jeszcze komentarz z naszej anteny. Plan B rządu jest do przeprowadzenia. Problem pojawi się później, mówił nam publicysta Rzeczpospolitej Bogusław Hrabota. Z perspektywy koalicji rządzącej ta procedura ślubowania może rzeczywiście zostać przeprowadzona. Przypomnę, że to jest ślubowanie wobec prezydenta, a więc niekoniecznie z jego udziałem. Taką interpretację tutaj sugerują rządzący. Natomiast powstanie oczywiście potem problem y, kolejny, to znaczy wprowadzenie tych ludzi do samego trybunału i wprowadzenie ich do orzekania. No i tutaj może dojść do bardzo dramatycznego konfliktu, no bo wprowadzenie ich na siłę do Trybunału, którym administracyjnie zarządza prezes, przypomnę, że jest z nim dzisiaj pan były prokurator sędzia Święczkowski, no, no będzie się musiało wiązać z, najpewniej z kryterium siłowym i nikomu się to nie spodoba. Czworo nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego na złożenie ślubowania czeka już od 13 marca. Teraz w magazynie polityczna burza po słowach prezydenckiego ministra. Według Marcina Przydacza sojusznicy z Zachodu powinni pomóc Stanom Zjednoczonym na Bliskim Wschodzie. Ludzie PiS i prezydenta chcą wplątać Polskę w wojnę. Nie pozwolę na to, grzmi w odpowiedzi premier Donald Tusk. Wcześniejsze szef rządu wielokrotnie zapewniał, że Polska nie wyśle żołnierzy na wojnę.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 Na Bliski Wschód nikt naszych chłopaków wysyłać nie chce. Tak później ze swoich słów tłumaczył się Marcin Przydacz. Eksperci tymczasem nie mają wątpliwości. Polska nie powinna i nie zaangażuje się w wojnę z Iranem. Mogą to zrobić jedynie dwa kraje. To Francja i Wielka Brytania, wskazuje redaktor naczelny nowej techniki wojskowej Mariusz Cielma. Mowa przede wszystkim o systemach przeciwlotniczych, które mogłyby wesprzeć taką operację prowadzoną przeciwko Iranowi. Na pewno oczywiście marynarka wojenna. Prawdopodobnie sił Specjalne lotnictwo bojowe, ale to ciągle byłby element taki pomocniczy dla tych głównych działań amerykańskich. Polska jest obecna na Bliskim Wschodzie, ale nie w Iranie. Od siedmiu lat polscy żołnierze stacjonują w Libanie. To część misji stabilizacyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Suma wydarzeń informacje ze świata. A propos wojny na Bliskim Wschodzie, teraz mocne słowa Donalda Trumpa. Jeśli nie dojdzie do porozumienia z Iranem, w nocy zginie cała cywilizacja i nigdy już nie powróci. Tak zapowiedział prezydent USA. Wcześniej Trump postawił ultimatum władzom w Teheranie i zagroził zniszczeniem wszystkich irańskich mostów i elektrowni. Chyba, że Iran odblokuje cieśninę ory. siedem lat wymuszeń, korupcji i śmierci. Wreszcie dobiegnie końca. Niech Bóg błogosławi wielki naród Iranu, napisał Donald Trump. Przypominamy, że wcześniej Donald Trump groził zniszczeniem właśnie irańskich elektrowni oraz infrastruktury cywilnej, ostrzegając, że kraj ten poniesie dotkliwe konsekwencje, jeśli nie otworzy ciśniny Orus. My podkreślamy, to ultimatum Donalda Trumpa kończy się o godzinie drugiej dzisiejszej nocy, nocy z wtorku na środę. Posłuchajmy prezydenta, co mówił na ten temat podczas Konferencji Prasowej w Białym Domu. Naszą operację Epicka Furia przeprowadzamy wręcz wzorowo. Nigdy wcześniej świat czegoś takiego nie doświadczył. Iran może zostać wyeliminowany w ciągu jednej nocy, a to może już nastąpić w nocy z wtorku na środę. Nie chcemy takiego rozwiązania. Chcemy być zaangażowani w odbudowanie W okresie poprzedzającym termin wyznaczony przez Trumpa tam zostały zaatakowane kluczowy sektor został zaatakowany kluczowy sektor paliwowy Teheranu i patrzymy na to również co dzieje się na giełdach prawie 116 dolarów na Wall Street za baryłkę ropy i w ciągu ostatnich tygodni to jest zwyżka o 50%. Prezydent USA grozi Iranowi zagładą za relację. Dziękujemy Janowi Pachlowskiemu. A to nie pierwsze groźby Donalda Trumpa wobec Iranu. Amerykański prezydent już wiele razy stawiał ultimatum Teheranowi, po czym zmieniał zdanie. Eksperci nie mają wątpliwości, wojna z Iranem nie idzie po myśli Amerykanów.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 w zasadzie to są pewniki. Dodajmy, że Iran odrzucił propozycję 45 czterdziestopięciodniowego zawieszenia broni, z kolei Biały Dom uznał, że propozycja pokojowa Pakistanu jest niewystarczająca. Biały Dom już tego nie ukrywa. Chodzi o jawne wsparcie Wiktora Orbana. Na pięć dni przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech do Budapesztu przyjechał J.D. Vance. Wiceprezydent USA spotkał się z Orbanem, a teraz bierze udział w jego partyjnym wiecu. Łączymy się teraz z naszym korespondentem na Węgrzech Piotrem Piętką. Piotrze witaj. Witam, mała aktualizacja, to spotkanie się jeszcze nie rozpoczęło. ja jestem tutaj, no, czekamy dosłownie w najbliższych minutach mają premier i wiceprezydent Stanów Zjednoczonych przyjechać do hali MTK w Budapeszcie. Ale konferencja prasowa Węsa i Orbana jest już za nami. Powiedz tak. proszę, co mówili i czy otwarcie padła tam deklaracja poparcia? To ja powiem, że, że zaskoczeniem było to, że premier Viktor Orban tak bardzo dużo o tej kampanii i o tych wyborach nie mówił. On raczej wspominał wspominał te, te między Stanami Zjednoczonymi wspaniałe stosunki węgiersko-amerykańskie o gospodarczej kooperacji. Natomiast nieco w innym tonie przemawiał do dziennikarza amerykański prezydent. On zupełnie wprost, wielokrotnie powtórzył swoje poparcie dla amerykańskiej administracji swoje dla węgierskiego premiera. Amerykański prezydent natomiast nie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 Zachwytów nad Orbanem było bardzo wiele, że jest to lider, z którego powinni przykład brać inni liderzy w krajach Unii Europejskiej. Natomiast to ciekawe padło na końcu tej konferencji prasowej J.D. Vance'a i Wiktora Orbana, ponieważ J.D. Vance powiedział, że oczywiście wynik wyborów poznamy 12 kwietnia i amerykańska administracja będzie współpracować z każdym premierem, który po tym 12, 12 kwietnia zostanie szefem rządu w Budapeszcie. Też stosunki z, z, z Węgrami są bardzo ważne. Natomiast oczywiście... Oczywiście plan według J.D. Bansa jest oczywiście taki, że te wybory wygrał Wiktor Orban. Piotrze, powiedzmy jeszcze o echach rozmowy Orban-Putin, rozmowy z października, w której premier Węgier mówił Putinowi, że i tu cytat, będzie do dyspozycji w każdej sprawie, w której może okazać się pomocny. Do zapisu tej rozmowy dotarła agencja Bloomberg. Powiedz, co wiemy na ten temat i jak ta sprawa jest komentowana nad Dunajem? No więc tak jak powiedziałaś, Bloomberg opublikował taki protokół, rządowy protokół z rozmowy telefonicznej, którą Orban przeprowadził 17 października ubiegłego roku z Władimirem Putinem. Tam dwukrotnie zapewnił Putina o pomocy, którą może mu udzielić. Pierwsze stwierdzenie dotyczyło pomocy przy zakończeniu wojny z Ukrainą. Natomiast drugi raz Orban tak po prostu powiedział, że Putin, tak jak powiedziałaś, może liczyć na Orbana w każdej sprawie. Argumentował to między innymi tym, że przyjaźń tych dwóch polityków weszła na bardzo wysoki poziom. Przypomnijmy, że to nie jest to nie jest Pierwszy raz, kiedy pokazana jest ta zażyłość i przyjaźń pomiędzy władzami Rosji i Węgier. Kilkanaście dni temu upubliczniono jedną z rozmów szefa węgierskiej dyplomacji. On obiecywał wtedy, no w sumie prywatną, załatwienie prywatnej sprawy Siergiejowi Ławrowowi, czyli ministrowi spraw zagranicznych. Na razie ta sprawa w węgierskich mediach nie odbija się zbyt szerokim echem, ale po pierwsze przypomnę, że większość mediów tutaj jest porządowych. No a po drugie mamy tę wizytę wiceprezydenta USA, więc jakby sprawa wizyty J. D i tego, co on mówi razem z Wiktorem Orbanem, jest taką jedynką na portalach wszelkich i w telewizjach. Węgierski hołd lenny wobec Putina, a wcześniej wizyta J.D. Vance'a w Budapeszcie. O tym wszystkim mówił dla nas Piotr Piętka. Dziękujemy za relację.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 ta Słowacja, która jednak łatwiej ugina się pod żądaniami Brukseli, w tym momencie straci całkowicie oparcie i Unia Europejska może prezentować się jako podmiot zdecydowanie bardziej skonsolidowany. Węgry i Słowacja to dwa kraje, które utrzymują bliskie relacje z Putinem i konsekwentnie krytykują Ukrainę zgodnie z narracją Kremla. A więcej o wizycie J.D. Wensa w Budapeszcie piszemy na Polskie Radio 24pl Problemy z paliwem na włoskich lotniskach to skutek wojny na Bliskim Wschodzie. W porcie lotniczym w Brindisi nie można tankować samolotów, a na innych włoskich lotniskach wprowadzono limity. Szczegóły zna Aleksander Przoniak. Na lotnisku w Brindisi linie lotnicze nie mogą tankować i muszą obliczyć ilość paliwa z poprzedniego lotniska, wystarczającą na kolejne odcinki lotu. W tej chwili dostępne są ograniczone ilości, które będą przyznawane wyłącznie w przypadku lotów rządowych, awaryjnych i szpitalnych. Ograniczenia paliwowe obowiązują również w Reggio di Calabria i Peskarze. W ostatnich dniach ogłoszono ograniczenie dystrybucji na loty do lotnisk w Mediolanie, Wenecji, Trewizo i Bolonii. Dostawy na lotnisko w Brindisi mają zostać przywrócone dzisiaj. Przedstawiciele władz portu zapewniają, że nie ma ryzyka trwałego niedoboru. Sytuację tłumaczą przed świątecznym szczytem komunikacyjnym. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. A jak jest w naszym kraju? Na polskich lotniskach nie ma problemów z dostawami paliwa, zapewniają przedstawiciele największych krajowych portów lotniczych. Rozmawiał z nimi Maciej Szefer. Polskie porty lotnicze nie mają żadnych sygnałów dotyczących ewentualnych utrudnień w dostępie do paliwa na zarządzanych przez siebie lotniskach. Z dostawami paliwa nie mają też kłopotów porty w Krakowie czy Poznaniu, mówi rzecznik lotniska Ławica Marcin Wesołek. Po świętach wielkanocnych nie mamy żadnych sygnałów dotyczących tego, że są jakieś problemy z zaopatrzeniem w paliwo lotnicze na polskich lotniskach. Nie mamy też żadnego sygnału, że jest z tym jakiś problem na poznańskim lotnisku. Piotr Adamczyk z Portu Lotniczego w Katowicach potwierdza, że sytuacja jest stabilna. Na terenie Katowice Airport działa trzech dostawców paliwa lotniczego i aktualnie żaden z nich nie sygnalizuje problemów z dostępnością Jedi 1. Z informacji, którymi dysponujemy wynika, że w Polsce są wystarczające zapasy tego paliwa. Od rozpoczęcia konfliktu na Bliskim Wschodzie ceny paliwa lotniczego w Europie wzrosły ponad dwukrotnie. Maciej Szefer, Polskie Radio. Rosną też ceny paliw na stacjach, dlatego kolejne kraje wzorem Polski wprowadzają ceny maksymalne. Tak jest już m.in. w Czechach. Więcej w relacji Wojciecha Stopby. Tańsze może być od jutra tankowanie przy autostradach, oceniają analitycy. Jednocześnie eksperci nie wykluczają, że sieci paliwowe będą rekompensować sobie obniżenie marsz na najbardziej dochodowych stacjach, podnosząc je w mniej uczęszczanych miejscach. Jutro litr benzyny będzie mógł kosztować w Czechach maksymalnie w przeliczeniu około 7,5 zł. Za diesla kierowcy zapłacą nie więcej niż równowartość 8 ,64 zł. Wyliczamy to na podstawie hurtowych trzech dystrybutorów i notowań giełdowych, doliczając maksymalnie Minimalną marżę oraz podatki. Wyjaśniła minister finansów Alena Schillerowa. Przestrzeganie limitów cenowych będą kontrolować organy administracji skarbowej. Dystrybutorzy, którzy się do nich nie zastosują, będą karani finansowo. Spragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. A w Polsce ceny paliw po świętach na razie bez zmian. Resort Energii opublikował maksymalne stawki, które będą obowiązywały jutro. To te same ceny, które widzieliśmy na stacjach w święta wielkanocne. Litr 95 kosztuje i będzie kosztował 6 zł i 21 groszy. Benzynę 98 kupimy za 6,82 za litr, a za litr diesla zapłacimy 7,87 zł groszy. Mieli widoki jak w filmie Science Fiction, a nawet lepsze. Po okrążeniu Księżyca astronauci misji Artemis II wracają na Ziemię. Wczoraj pobili rekord odległości ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku. Załoga znalazła się w przestrzeni kosmicznej dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Przedstawicielka NASA przekazała to astronautom statku Orion podczas zbliżania się do okrążania Srebrnego Globu. Wówczas 15 kwietnia 1970 w podróży misji Apollo 13 załoga ustanowiła rekord najdalszej odległości człowieka od rodzimej planety. W tamtym czasie ponad 55 lat temu Lovell, Swigert i Hayes polecieli 248 i 655 mil od Ziemi. Dziś dla całej ludzkości wy przekroczyliście kolejne granice. Astronauci misji Artemis II obrali już kurs powrotny na Ziemię, a podczas misji zobaczyli niewidoczną z Ziemi stronę Księżyca. Mówił Tomasz Drela z planetarium Centrum Nauki Kopernik. No i byli też świadkami z ich perspektywy zaćmienia Słońca przez Księżyc. Nazwali dwa. Kratery. Jeden został nazwany na cześć statku kosmicznego, którym podróżują Integrity, a drugi krater otrzymał imię Karol, zmarłej żony dowódcy misji. To nie jest łatwa i bezpieczna misja, dodaje Tomasz Drela. Loty w kosmos załogowe ze swojej natury są niebezpieczne. Astronauci w przestrzeni kosmicznej są narażeni na promieniowanie kosmiczne. Poza tym mikrometeoryty mogą wywoływać kolizje ze statkiem kosmicznym. Oczywiście szansa na to jest minimalna, ale cały czas istnieje. Astronauci mają wrócić z kosmosu w nocy z piątku na sobotę, lądując na Pacyfiku. Trzymamy kciuki za bezpieczny powrót na Ziemię. Suma wydarzeń. Na koniec w magazynie jeszcze pogoda, bo ta ostatnio daje nam się we znaki. Z powodu silnego wiatru tylko wczoraj strażacy interweniowali ponad trzy tysiące razy. Zdarzenia to dotyczyły usuwania przewróconych, połamanych drzew, z szlaków komunikacyjnych, jak również zabezpieczenia uszkodzonych dachów w budynkach gospodarczych oraz budynkach mieszkalnych. Niestety w wyniku przechodzącego frontu burzowego i silnego wiatru cztery osoby zostały poszkodowane. Mówił rzecznik strażaków Wojciech Gralec. Jak Najwięcej pracy było na Mazowszu. Najwięcej zdarzeń związanych z silnym wiatrem odnotowaliśmy na terenie województwa mazowieckiego 926, lubelskiego 541 oraz pomorskiego 331. Dobra informacja jest taka, że wiatr chwilowo osłabł. Najbliższa noc nie będzie wietrzna, ale za to wrócą przymrozki. A to nie najlepsza informacja dla rolników i działkowców. W nocy na południu i zachodzie przymrozki, tam ostrzeżenia przed spadkiem temperatury do około minus jednego stopnia, a przy gruncie nawet do minus trzech stopni. Na wschodzie i południu możliwe opady deszczu ze śniegiem, a w górach śnieg. Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. Dodajmy, że jutro wiatr znów przybierze na sile, a cieplej zrobi się dopiero pod koniec tygodnia. I tym pogodowym akcentem kończymy już Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Jakubowski, a ja wracam do Państwa z kolejnymi informacjami punktualnie o godzinie 17. Ewelina Kamińska, do usłyszenia. To była Suma Wydarzeń. Reklama. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl Blender do Smoothie lub Czajnik Elektryczny Silvercrest. 35% taniej. Tylko 64,99. Najniższa cena z 30 dni: 99,99. ,99. Lidl, to się opłaca. Nowa superhybryda BYD ATTO 2DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę.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 A mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Ekspert. Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład stylowy ekspres automatyczny Siemens, 5ocalowy wyświetlacz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3499 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 1500 zł. Media Expert. Po reklamie.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 Grzegorz Kalinowski, zapraszam. Autopromocja. Jest wtorek, 7 kwietnia 16:30. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Maria Furdyna. Dzień dobry Państwu i zapraszam do godziny 19. Wiele ciekawych tematów przygotowaliśmy dla Państwa. Myślę, że dużą część politycznych rozmów zdominuje Donald Trump, który zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym stwierdził, że dziś w nocy zginie cała cywilizacja. W odpowiedzi na tę groźbę Iran zawiesił wszelkie pośrednie i bezpośrednie kanały komunikacyjne ze Stanami Zjednoczonymi, tak poinformował Reuters. Po 17.00 na naszej antenie zajrzymy do regionu. I będziemy mówić m.in. o tym, jakie szkody wyrządził silny wiatr w Wielkanocny Poniedziałek. W całym kraju było ponad 3000 interwencji Straży Pożarnej. Cztery osoby zostały poszkodowane. Do groźnego zdarzenia doszło na Lubelszczyźnie. Tam silny wiatr uszkodził dach szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Na szczęście nie było konieczności ewakuacji pacjentów, ale w całym regionie silny wiatr uszkodził dachy na ponad 90 budynkach więc strażacy mają dużo pracy. Sprawdzimy co dzieje się na Lubelszczyźnie. A już teraz czas na politykę. Paweł Pawłowski i jego gość. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Witam Państwa. Dzień dobry. Ze mną w studiu Anna Krupka, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam Państwa. Jak pani czyta te słowa Donalda Trumpa, o których słyszeliśmy przed chwilą? Cała cywilizacja zginie tej nocy, już nigdy się nie odrodzi, nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie. Koniec cytatu. Jak to mamy odbierać? jak pani? No, y Ja y szczerze mówiąc y nie mam pojęcia, co prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał na myśli możemy się zastanawiać, ale lepiej nie tworzyć żadnego rodzaju spekulacji. Mam nadzieję, że Ale to Donald wkrótce... Trump sam wywołał te spekulacje. No tak, no tak. Mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się, co, co za tym cytatem przemawia. Ja zastanawiam się, czy bardziej teraz po tych słowach i po działaniach Donalda Trumpa możemy postrzegać go jako wybitnego stratega, czy może... Słyszałem taką opinię politycznego szaleńca. Panie redaktorze, nie będę komendowała słów, co do których nie wiem po prostu, co się za nimi kryje, więc tyle mam no właśnie, do powiedzenia. Czy to jest zaskakujące, że mamy tutaj przywódcę wolnego świata, przywódcę największego światowego mocarstwa, który wypowiada takie słowa i my nie wiemy jako sojusznik, jak na nie reagować, nie wiemy co będzie się działo, nie wiemy co będzie działo się na Bliskim Wschodzie, który geograficznie jest daleki, ale politycznie i ekonomicznie bardzo bliski. Czy to nie napawa pani jakimś strachem wobec tego naszego sojuszu, którym zarządza taki właśnie człowiek? E, jeszcze raz e, powtórzę, e, nie będę komentowała słów, co do których e, ja, ale także e, myślę, że większość naszych słuchaczy i pan redaktor nie wiemy dokładnie, co się za nimi kryje, nie wiemy dokładnie, co się z nimi wiąże, jakie będą e, tego implikacje i czy z tych słów będą wynikały jakieś realne działania. Nie komentujmy tego, panie redaktorze, e, ponieważ nie warto w tak poważnych tematach po prostu spekulować. A to zobaczymy w takim razie, co się wydarzy dzisiaj w nocy, ale skomentujmy w takim razie inne słowa człowieka z Pałacu Prezydenckiego. Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta w rozmowie z Polsat News zaznaczył, że Część zachodnich sojuszników, którzy dysponują odpowiednią flotą w ramach działalności koalicyjnej powinno wesprzeć Amerykanów. I tutaj jest cytat nie tylko w imię własnego interesu, bo to jest jasne. Jeśli zostanie odblokowana cieśnina Ormus, to spadną ceny energii, mówi Marcin Przydacz i dodaje, że to byłby gest w imię Solidarności euroatlantyckiej. zastanawiam się, jak tutaj słowa Marcina Przydacza czytać. Czy po prostu to jest apel o to, żeby sojusznicy wysłali jakieś swoje siły na Bliski Wschód? Jak czytać? To są słowa wyjęte z kontekstu, bo dalsza część jego wypowiedzi, wypowiedzi pana ministra Przydacza w tym samym programie, w którym padły te słowa, nie wskazuje na to, aby ktoś, aby Stany Zjednoczone oczekiwały, od nas, czy w jakikolwiek sposób sugerowały nasze zaangażowanie w tym konflikcie. Zatem Jeśli Europa proszę... powiedzi Amerykanom radźcie sobie sami, za chwilę Amerykanie w sprawie europejskiej mogą powiedzieć, to jest wasz problem, dlatego trzeba pokazywać solidarność, mówił Marcin Przydacz. Ale jeszcze raz powtarzam i podkreślam, po tej wypowiedzi nastąpiła kolejna wypowiedź, która w myśl której pan minister Przydacz jasno stwierdził, że e, nie ma, nie ma w ogóle e, takich rozmów i takich e, dyskusji, m, jakie są e, dzisiaj suflowane przez media przede wszystkim, e, jakie są tworzone przez e, Donalda Tuska i polityków Panie profesor, koalicji Panie przepraszam, bo ja nie, ja nie rozumiem, grudnia. to co Marcin Przydacz nie powiedział, tego co powiedział, bo, bo chcę, próbuję to zrozumieć. Panie redaktorze, mówiłam wcześniej i jeszcze raz e, podkreślam słowa, wycięte, wyjęte z kontekstu. Pan minister Przydacz po tych słowach jasno stwierdził, że nie ma dzisiaj żadnej, nie ma dzisiaj żadnej sugestii ze strony Stanów Zjednoczonych, aby jakiekolwiek siły polskie brały udział w tym konflikcie. To ja nie o sugestię, pytam. To pytam jednoznacznie o to, czy to powinniśmy jedno... apelować do sojuszników zachodnich, żeby to oni wysłali swoje wojska na pomoc Amerykanom. Panie redaktorze, to nie jest... Bo ja tak rozumiem te słowa. Okej, okay, ale to nie jest nasza rola. Nie będziemy tego robili i pan minister Przydacz, ale także kancelaria prezydenta jasne stanowisko pokazała w tym aspekcie, a powody do paniki są jedynie zmanipulowane przez Donalda Tuska, który dzisiaj chce zastraszyć polskie społeczeństwo. Najpierw straszył poleksitem, teraz straszy tego rodzaju kwestiami, a tak naprawdę ma bardzo wiele do ukrycia. Ja przypomnę afera pedofilska, zoofilska, nawet inne patologie w szeregach um, działaczy związanych z y, kłodzką e, koalicją obywatelską. Dramat w polskiej Kłodzko służbie ma zdrowia. Tutaj nawiązanie do jakie ma, Bliskiego Wschodu, jakie pani poseł. Ja wiem, pani poseł, Tutaj sekunda. łącznikiem jest Donald Tusk. Nawet nie pytałem Ten, kto o Donalda Tuska. Pytam Ten, to, kto co mówiła, Marcin Przydacz. Na razie ale nie ja mówimy panu o komentarzu komentarzem Donalda Tuska. Komentarzem Donalda Tuska. No, skąd go wzięłam, bo pan Donald Tusk, zamiast zajmować się spędzaniem świąt z własną e, rodziną, e, zastrasza Polaków i, i podnosi tego rodzaju e, tezy. Tylko nie e. rozmawiamy o Donaldzie Tusku, rozmawiamy o stanowisku kancelarii prezydenta. Ale ja a rozmawiam, za panie redaktorze, ale ja rozmawiam. stanowisko o... i stanowisko prawa i Sprawiedliwości. Ale ja rozmawiam o Donaldzie Tusku, bo on tak naprawdę on tak naprawdę wywołał ten temat i straszy nim Polaków. A dlaczego? Nie. Pani poseł, tak. przepraszam. Jeśli chodzi o tę naszą rozmowę, to ten temat wywołałem ja i ja go zaproponowałem do tej rozmowy, abstrahując i w ogóle zupełnie nie myśląc o Donaldzie Tusku. Dlatego mam propozycję, żebyśmy porozmawiali właśnie na ten temat, na temat polskiego bezpieczeństwa, a nie na temat tego, co pisze Donald Tusk na X-ie, bo dzisiaj to nie ma żadnego znaczenia. Dzisiaj ma znaczenie to, jaka jest rola i jakie jest stanowisko y, partii, która chce przejąć władzę w sprawie naszego bezpieczeństwa. Więc jeśli ustaliliśmy już sprawy dotyczące słów Marcina Przydacza, to chciałbym zapytać dalej o stanowisko Prawa i Sprawiedliwości. Rozumiem, że wysłanie polskich żołnierzy lub jakichkolwiek sił na Bliski Wschód jest niemożliwe. Prawo i Sprawiedliwość tego nie proponuje, nie będzie za tym ewentualnie głosowało, ani postulowało takich pomysłów. Y Zgadza się. Absolutnie tak. Absolutna zgoda. To w takim razie jak ta europejska pomoc miałaby wyglądać, o której mówi Marcin Przydecz? Panie redaktorze, to proszę pytać się pana ministra Marcina Przydacza. No, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co pan minister Przydacz miał na myśli. Natomiast jeszcze odnośnie Donalda Tuska, pan powiedział, że nie ma on wpływu na bezpieczeństwo, że my rozmawiamy na wpływ o bezpieczeństwie. No, to nie niestety, ma znaczenia teraz w naszej rozmowie. Niestety ma wpływ i to ma wpływ bardzo zły, jak wiemy, tak na polskie bezpieczeństwo i na naszą politykę militarną, również na nasze e, sojusze. Ja przypomnę jego skandaliczne wypowiedzi o e, prezydencie Stanów Zjednoczonych, e, czyli mocarstwa, e, które jest także gwarantem naszego bezpieczeństwa, e, o prezydencie Donaldzie Trumpie. E, ale to są także kwestie związane z bezpieczeństwem w każdym tego słowa znaczeniu, w tym bezpieczeństwie zdrowotnym, które e, dzisiaj jest e, po prostu e, zagrożone. E, my dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość e, poinformowaliśmy, poinformował kandydat na premiera profesor Przemysław Czarnek, że składamy wniosek o odwołanie fatalnej e, niemej minister Sobierańskiej e, Grędy, która ogranicza ludziom dostęp, dostępność do leczenia, dostępność do e, badań diagnostycznych, a choroba zbyt późno zdiagnozowana może prowadzić nawet do śmierci. Trzeba zastąpić ją Bezpieczeństwo kim? Polaków jest y, zagrożone. Czy będzie to e, konstruktywny wniosek? Oczywiście wniosek jest y, konstruktywny. Ja mogę podać y, kolejne, y, kolejne uzasadnienia. Konstruktywny tego wniosek oznacza, wniosku. że będzie kandydat, który miałby zastąpić panią minister. Kto to będzie? Panie redaktorze, najpierw panią minister trzeba odwołać, a jeżeli to się uda, to oczywiście takiego y, kandydata przedstawimy, e, jednak y, niestety tak naprawdę dla Polskiej Służby Zdrowia i dla Polski najlepsze by było w ogóle odwołanie e, tego fatalnego rządu, rządu Donalda Tuska. Kiedy Mateusz Morawiecki opuści Prawo i Sprawiedliwość? E, panie redaktorze, y, ja mam nadzieję, że nigdy i wierzę, że e, nigdy nie ma takich planów sam e, także e, sam także to mówi natomiast e, wszelkie takie wrzutki e, to tak naprawdę jest próba przykrycia e, ogromnych konfliktów i patologii w Koalicji Obywatelskiej. Ale mam wrażenie, że... Pani wybaczy pani konfliktach kryzysu, i patologiach w Koalicji Obywatelskiej. Będę kryzysu. rozmawiał za kilka chwil z przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. Zapraszam na 17.30. Na pewno tutaj na ten temat porozmawiamy. Natomiast skoro mam w studiu okazję porozmawiać z wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, to chciałbym zapytać o to, co dzieje się w największej partii opozycyjnej, a być może za chwilę chwilę rządzącej naszym państwem. Pytam o to, czy może są ewentualnie plany wewnątrz partii, żeby Mateuszowi Morawieckiemu za współpracę podziękować. Dlaczego pytam? A no dlatego, że w ostatnich miesiącach Mateusz Morawiecki zorganizował przecież alternatywną Wigilię, nie pojawił się na partyjnej konwencji, miał swoją osobną serię spotkań, dyskutował niedawno w z Władysławem Kośniakiem Kamyszem i nawet wyraził chęć poparcia tego PSL-owskiego projektu dotyczącego sejfu. No i jeszcze w rozmowie z Wirtualną Polską zaanonsował powstanie stowarzyszenia, prawicowego stowarzyszenia. Więc takie działania, no nie wiem, może niektórzy nawet powiedzą dywersyjne, jeśli chodzi o prawo i sprawiedliwość. Panie redaktorze, pyta się pan, co dzieje się w prawie i sprawiedliwości. W prawie i sprawiedliwości dzieje się dobrze. E, odkąd przedstawiliśmy, odkąd pan prezes Jarosław Kaczyński przedstawił kandydata na premiera, pana profesora? Przemysława Czarnka zaczyna, zaczynają nam rosnąć notowania, zaczyna rosnąć nasze poparcie i my dzisiaj wszyscy jednoczymy się i wspieramy profesora Przemysława Czarnka, ale także... A Fundacja Mateusza Morawieckiego, to stowarzyszenie, to jest właśnie też jednoczenie się pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości i wspieranie Przemysława Czarnka. Panie redaktorze, to o to proszę y, pytać y, pana premiera Mateusza Morawieckiego. Ale ja pytam, jakie jest zdanie partii na ten temat? I pytam wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Panie redaktorze, My się jednoczymy wokół pana profesora Przemysława Czarnka i także pan premier Mateusz Morawiecki zapewniał o wsparciu pana profesora Przemysława Czarnka. A dzisiaj naprawdę, naprawdę są ważniejsze tematy niż jakieś tam stowarzyszenia. Na przykład zawieszenie pana Szczuckiego w prawach członka... Nie. Tak. Panie Redaktorze, na przykład wzrastające e, ceny paliw, o tym to, że nie został, e, to, że ceny gazu nie zostały e, objęte, cenami maksymalnymi, ale także to, że Donald Tusk to głosowanie, to, to rozwiązanie wprowadził e, za późno i wydrenował z kieszeni z portfeli Polaków. E, ponad 2 miliardy złotych. Czyli tak, nie Choćby uzyskałem dwóch istotnych informacji, co na to Partia Prawo i Sprawiedliwość, że Mateusz Morawiecki chce zakładać własne stowarzyszenie. Nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, czy Krzysztof Szczucki zawieszony w, w prawach członka partii, czy może wylecieć z tejże partii, więc w takim razie spróbuję zadać kolejne pytanie. 80% Polaków, skoro wywoła pani temat mm -hmm. cen paliw, popiera wprowadzenie urzędowych cen maksymalnych paliwa do końca 2026 roku. Co na to Prawo i Sprawiedliwość? Oczywiście y, naszym zdaniem te rozwiązania, które wprowadził y, Donald Tusk i ta nieszczęsna koalicja y, są spóźnione. Y, nasz kandydat na premiera profesor Przemysław Czarnek zgłaszał już je y, 9 marca. Y, zostały przyjęte w y, Sejmie Czy pod być utrzymane koniec do końca tego roku? marca, więc przepisanie de facto y, tych y, rozwiązań ty, y, przez Donalda Tuska prawie kropka w kropkę trwało e, trzy tygodnie. E, czy powinny zostać utrzymane do końca 2020. roku? W moim przekonaniu roku? tak. Czyli jeśli pojawi się taki pomysł, nieważne, czy zaproponuje go Donald Tusk, czy zaproponuje go Przemysław Czarnek, rozumiem, że pani wciśnie wtedy zielony guzik za. Na pewno będziemy to rozważać w gronie naszych e, ekspertów. od kogo to zależy? Panie redaktorze, mamy ekspertów gospodarczych i to przede wszystkim ich zaproponowane przez nich rozwiązania, ale także opinie będą tymi, którymi będziemy się kierowały, kierowali. A kto jest największym ekspertem gospodarczym analizy. w sprawie i sprawiedliwości? Mamy, mamy różnych ekspertów gospodarczych, akurat jeżeli chodzi o ceny paliw, no to nie ulega wątpliwości, że to chociażby paliwa, Premier Jacek Sasin, ale także pan były prezes Orlenu, obecnie europoseł Daniel Obajtek, który Mateusz Morawiecki pokazał oczywiście, z przeszłością w banku. E, Oczywiście Mateusz Morawiecki e, też jest ekspertem e, do spraw gospodarczych uwagę e, finansów publicznych. Tak, nawet pan e, premier e, Jarosław Kaczyński zaproponował, by w rządzie profesor Przemysława Czarnka, to Mateusz Morawiecki odpowiadał właśnie za te sprawy gospodarcze, więc y, tak zdecydowanie jest mógłby wejść e, ceniony do i szanowany w Prawie i Sprawiedliwości on i jego ogromna wiedza i ogromne doświadczenie, jeżeli o, mówimy Widzi Pani o ekonomii, w gospodarce, w o finansach Czarnka? publicznych. Oczywiście tak. Anna Krupka, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dwadzieścia cztery pytania. Rozmowa polityczna. Jest 16.47. czterdzieści siedem. Świata pogląd czyli tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski na miejscu. Dzień dobry, Wojtku. Oczywiście zaczynamy od Donalda Trumpa, ale mam takie wrażenie, że wcześniej jak rozmawialiśmy, to trochę żartowaliśmy, trochę śmieszkowaliśmy. Natomiast no, przyznam, że ten ostatni wpis Donalda Trumpa jest bardzo niepokojący, że tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie, odroś, nie odrodzi. To oczywiście e, groźba Donalda Trumpa, ataków na irańską infrastruktura ten to ultimatum kolejne to jest dziś godzina 20 czasu waszyngtońskiego, czyli to jest u nas noc. Druga w nocy. Druga dokładnie. w nocy na porozumienie i odblokowanie ciśniny Ormus. Wcześniej pojawiła się propozycja 45-dniowego zawieszenia broni, ale odrzucona i przez Biały Dom i przez Teheran. Co my wiemy na ten moment? Wiemy, że rzeczywiście Trump postawił Iranowi kolejny termin, który to już i grozi uderzeniami w infrastrukturę, grozi zniszczeniem całej cywilizacji. Wiemy, że grozi. No i tyle wiemy. Oczywiście jeśli cieśna normus nie zostanie otwarta. Pewne jest też to, że Iran odrzucił ten rozum tak jak powiedziałaś. Pewne jest, że zamiast krótkiego zawieszenia broni Iran zażądał zakończenia wojny, zażądał bezpieczeństwa dla żeglugi, zniesienia sankcji, wsparcia odbudowy Iranu. Niepewne pozostaje jedno, czy za kulisami dalej trwają jakiekolwiek rozmowy niebezpośrednie, czy Biały Dom znów nie przesunie terminu, bo Trump to wcześniej robił, albo czy o drugiej w nocy rzeczywiście odpali to wszystko, o czym Mówił, że odpali i zginie cała, e, cała cywilizacja. Trochę, m, może nie to, że bagatelizuje, ale tego typu wpisów e, już mimo wszystko trochę było, więc e, no myślę, że należy w tej chwili zachować zimną krew. No, przypomnijmy no, przypomnij też ten niedzielny wpis, który e, mówił tak, że to będzie groził Iranowi dniem elektrowni i mostów, a tam był też szereg wulgaryzmów, więc to już też pozostawię bez komentarza. Takie ładne święta Wielkanocy dla tak. chrześcijańskiego Trumpa, prawda? E, na. Ormus, o co chodzi? Bo przyznam, że Donald Trump też się różnie zachowuje w przypadku cieśniny Ormus, bo pojawiały się też i takie mm, słowa Donalda Trumpa, że y, ona nie jest potrzebna y, Amerykanom i Donaldowi Trumpowi. Teraz bardzo naciska. No właśnie między innymi w tym niedzielnym wpisie mm, takim wulgarnym powiedział, żeby otworzyć tę cieśninę tutaj z takim przecinkiem y, y, z wulgaryzmem. Y, dlaczego tak nerwowo szuka wyjścia? Nie, nie mam, zgubił nam się komputerze, który wypikuje, także tak, tak. No, no, zostawmy to. Trump się ewidentnie miota, bo ta cieśnina Ormus jest bardzo ważna. Cokolwiek bym mówił, że można ją otworzyć, że nie jest ważna, że te Europejczycy powinni i tak dalej. Cokolwiek bym mówił, ta cieśnina Ormus jest dla niego ważna, bo tą cieśnieną Ormus może, uwaga, przegrać wybory. Kropka. Ehm, cieśnina Ormus to jest wąskie gardło światowej energetyki. To jest cieśnina między Iranem a Omanem. Ehm, w pierwszej połowie tamtego roku przechodziła tamtędy średnio 20 milionów baryłek ropy i paliw dziennie, czyli około 1 piąta światowego zużycia, zużycia płynnych paliw, a także ponad 20%. Procent światowego handlu skroplonym gazem. To oczywiście nie jest tak, że to jest cała ropa, która. Yy, która sobie płynie. No ale jeśli ten kanał bardzo wąski zostanie zatkany, to ceny yy, ceny ropy, pozostałej ropy również szaleją, co widzimy na polskich stacjach benzynowych i co również widzą amerykańscy wyborcy, ci zapatrzeni w Trumpa również. Yy, no i to jest powód, dla którego Trump tak szaleje, bo wpakował się w wojnę, co do której ewidentnie nie miał planu. Nie wie jak z niej wyjść, co gorsza wpakował się tak, że może w, na jesieni przegrać yy, wybory, jeśli chodzi o Republikanów, wybory do kongresu. i, z, i przypomnijmy, tak. tak. I Republikany nie, po, mogą po prostu stracić yy, w, władzę w kongresie, a wtedy Donald Trump będzie miał trochę, yy, trochę, albo nawet bardzo yy, związane ręce. No i teraz Trump szuka właśnie wyjścia z tych trzech powodów. Po pierwsze, wojna jest w Stanach Zjednoczonych niepopularna. Jeśli yy, popatrzymy na to, co działo się w yy, czasie wojny w 2001 roku, po zamachach z World Trade Center, w czasie uderzenia na Afganistan, w czasie wcześniejszych, jeszcze w XX wieku, operacji pustyn na burza w Iraku, Irak 2003 na nawet wtedy, kiedy no już to brzydko pachniało, no to wtedy przywódcy, zarówno prezydentów ówczesny George Bush, jak i ministrowi obrony, Donald Trumpsfeld choćby, mieli dużo wyższe poparcie niż teraz Donald Trump. A zwłaszcza Pete Hexet który no, wydawało się, że minister wojny, jak się, to, jak się teraz mówi w Stanach Zjednoczonych, nie może mieć gorszych notowań. Może mieć gorsze notowanie. Ma, ma grubo powyżej, poniżej kreski zerowej. Znaczy ma, ma, ma prze, przytłaczający odsetek negatywnych opinii ten, że hexet. No i stąd Biały Dom próbuje opakować tę wojnę jako sukces, stąd te kilkanaście razy słyszeliśmy, że już pokonał Iran, że już wszystko jest rozbite, że Iran nie ma żadnych zdolności, po czym mówi, że no to w sumie to teraz was zniszczymy. Więc jakby do tych słów, do tych akurat słów Donalda Trumpa absolutnie nie należy się przywiązywać, bo to jest, no Trump sobie, Trump, Trump, Trump dużo rzeczy mówi. W każdym razie, po drugie, blokada Ormuzu podbija oczywiście cenę energii, grozi inflacją w Stanach Zjednoczonych również, czyli to nie tylko są stacje benzynowe, ale po prostu ludzie będą więcej płacili i tego Trumpowi nie wybaczą. No, sam Trump no, nie jest zbytnio powściągliwy, jak wiemy i to, choćby ten wpis, albo to, co mówił stojąc przy króliku wielkanocnym, czy tam zajączku wielkanocnym, jakkolwiek to nazwiemy, to już w ogóle ktoś powiedział, że żyjemy, żyjemy w South Parku, widząc te obrazki, bo tam rzeczywiście miotał i brzydkie wyrazy, i oskarżenia. Tak. I on po publicznie pokazuje swoją frustrację. Złości go to, że ta dyplomacja jest powolna. Złości go brak pomocy sojuszników w wojnie, którą sam wywołał. Złości to, że Iran de facto trzyma go za gardło właśnie w sprawie ciśniny Ormus, bo myślał, że będzie tak jak Wenezueli, wiedzie grupkę komandosów i będzie po wszystkim, a to okazuje się, że cała ta amerykańska armia, jeśli chodzi o zmianę reżimu, no, na razie nie odniosła żadnego sukcesu, poza tym, że jeden najwyższy przywódca zastąpił drugiego. I to nie jest chłodny komunikat prezydenta, to jest komunikat, że po prostu kończy mu się cierpliwość. To jest bardzo ciekawe, co powiedziałeś, bo nawiązałeś do stycznia i do Wenezueli. No jaka jest różnica między Wenezuelą a Iranem? Co, co mówi i robi Gdybym Iran? był bardzo złośliwy, to tak że dla Trumpa, jak między W a I. Iran to jest potężne państwo. Może się sypać gospodarczo, ale to jest państwo, które przede wszystkim w przeciwieństwie do Wenezueli i tu Europa i tu Europa, ale w przeciwieństwie do, do Wenezueli, Iran na tę wojnę szykował się od lat. I ma, jak widać, plan plan tego, co, co, co robić i po drugie ma zdolności uderzenia w miękkie podbrzusze zachodu i w miękkie podbrzusze bogatych krajów w Zatoce Perskiej. Zato Cieślina Ormus, Dubaj, influencerzy, wizerunek bogatego, fajnego Dubaju, dubajska czekolada i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko rozsypało się jak do z nie dlatego, że irańska rakieta trafiła w jakieś ważne miejsce w Dubaju, tylko dlatego, że po prostu doleciała, nawet jeśli spadła, nie spadła na lotnisko w Dubaju, spadła obok lotniska i wszystkie loty zostały uziemione na, na, na, na, na czas jakiś. Za Iranu ta Ciśnina ormus to jest tak naprawdę ostatnia, ostatnia mocna karta Teheran raczej tego szybko nie odda, bo, bo wie bo jaką to ma co? cenę. Tak? Irańczycy wiedzą, że ze Stanami Zjednoczonymi nie wygrają symetrycznie, nie wygrają militarnie, no ale mogą podnieść właśnie koszty całemu światu. Nie tylko Stanom Zjednoczonym, nie tylko bogatym krajom Zatoki Perskiej, które są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, ale i całego światu, świata. No bo skoro nie mogą przewrócić całego stołu, to trzymają rękę na jego krawędzi i pokazują, że mogą nim po prostu tak szarpać. Wojtek, to przyspieszamy, bo dwa tematy jeszcze mamy. Mamy trzy minuty, więc króciutko. Bliski Wschód, co się dzieje na drugim froncie irańskiej wojny, czyli w Libanie? Opowiadaj i Izrael, później do Budapesztu przejdziemy. Izrael m, bardzo mocno uderza w południe Libanu. Chce zrobić sobie taki bufor bezpieczeństwa i de facto zająć 10% Libanu i go okupować na stałe, jak twierdzą ministrowie, ministrowie rządu izraelskiego. I przy tym wszystkim dostaje się nie tylko szyjtą, nie tylko sunitą, ale i chrześcijanom, czego chrześcijanie nie nie mogą zrozumieć, bo Izrael z drugiej strony chwali się, jakim to jest, zwłaszcza przy okazji Wielkanocy, przy okazji e, zamieszania z, na przykład z kardynałem pierre Pizzaballą. E, chwali się, że jest, e, że szanuje wolność wyznania, wolność religii, że ma tylu chrześcijan, że bardzo ich e, docenia i, i, i ceni ich obecność. No a tutaj chrześcijańskie wioski, w których to chrześcijańskich wioskach w wyniku ostrzałów Izraela zginęło co najmniej pięć osób. No to zachowanie jest drastycznie różne od tego, co Izrael mówi, jeśli chodzi o sam Izrael, na przykład Jerozolimę. Bejrut dalej jest bombardowany. To jest rzekomo walka z Hezbollahem, no ale widać już i to Izraelscy ministrowie mówią wprost, że jest to próba właśnie zrobienia sobie buforu, zajęcia części Libanu, niezależnie od tego, jakim kosztem Izrael zbombardował i zniszczył już większość mostów prowadzących z południa Libanu do centrum kraju. To na koniec Europa. Dziś mamy 7 kwietnia, czyli 12 kwietnia, czyli 5 dni przed wyborami na Węgrzech parlamentarnymi do Budapesztu przyleciał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance i tam spotkania i z Orbanem, udział w wiecu. No to chyba nie jest zwykła dyplomacja. No nie, to jest wyraźny sygnał polityczny. Zwykła dyplomacja wygląda zazwyczaj tak, że jest spotkanie, komunikat, kilka grzecznych zdań o współpracy ale wiceprezydent Stanów Zjednoczonych nie przyjeżdża po komunikacji. Przyjeżdża po pierwsze na kilka dni przed głosowaniem, gdzie na Węgrzech naprawdę jest już bardzo gorąco. Ma pojawić się na wydarzeniu kampanijnym. To jest trochę jakby no, wszedł do szatni i powiedział jestem z wami na, na, na meczu piłkarskim. To nie jest rutynowa wizyta. To jest jasne poparcie dla Wiktora Orbana i dla budowy bardziej nieliberalnego broku w Europie w sytuacji, kiedy Orban jest ryzyko, że te wybory przegra. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo jak się patrzy na te sondaże, to różnice są ogromne w zależności od badania. Co wiemy na pięć dni przed głosowaniem? Nie wiemy, nic. Wiemy, że y, te sondaże pokazują przewagę opozycyjnej partii Tisza, Pita Maziara. W jednym badaniu to 56 do 37, w drugim 51 do 38, ale jest też duża grupa niezdecydowanych, to jest raz. Dwa, system wyborczy na Węgrzech y, jest taki, że de facto w praktyce sprzyja Fideszowi, więc ta przewaga w sondażu nie musi jeszcze oznaczać ostatecznej wygranej, czyli większości czyli gorące w, ostatnie w, parlamencie. w kampanii. Orban jest pod ścianą, ale nie jest jeszcze na deskach. Wojciech Segielski, Świata Pogląd, bar...